Jest szósta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Izabela Kuczyńska i Paweł Zieliński. Porozumienie o zawieszeniu broni między Libanem a Izraelem wisi na włosku obie strony. Mają naruszać warunki rozejmu. PiS grozi konsekwencjami posłom, którzy współtworzą Stowarzyszenie Rozwój Plus. To inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Rosyjski szpieg w Wojskach Obrony Terytorialnej w Poznaniu podejrzany został zatrzymany przez ABW. Zaczynamy od Bliskiego Wschodu i rozejmu między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem w Libanie. Zawieszenie broni weszło w życie o 23. Ma obowiązywać przez 10 dni. Chwilę po tym jak ucichły działa nad Bejrutem pojawiły się fajerwerki i salwa z karabinów. Libańczycy świętowali porozumienie, strzelając w powietrze. Radość nie trwała jednak długo, bo władze Libanu poinformowały już o naruszeniach rozejmu ze strony izraelskiej armii. Hezbollah zapowiedział, że będzie odpowiadał na izraelskie uderzenia o uspokojenie nastrojów. Apeluje ONZ ustami rzecznika Stefana Dujarika. Z zadowoleniem przejmujemy kroki, które położą kres działaniom wojennym i cierpieniem. Jak zawsze twierdziliśmy, nie ma militarnego rozwiązania tego konfliktu. Apelujemy o przestrzeganie zawieszenia broni. Naród Libanu ogromnie się wycierpiał. Ludność północnego Izraela także zasługuje na życie w pokoju. W ciągu kolejnych dwóch tygodni przedstawiciele Izraela i Libanu mają spotkać się w Białym Domu, by rozmawiać o trwałych rozwiązaniach pokojowych. A w ten weekend możliwe są negocjacje amerykańsko-irańskie. W aktualnościach teraz wrzenie w pisie po tym jak Mateusz Morawiecki założył własne stowarzyszenie. Do nowej inicjatywy byłego premiera i wicerzefa Prawa i Sprawiedliwości pod nazwą Rozwój Plus przyłączyło się około 40 posłów ugrupowania. Powołanie stowarzyszenia odbyło się poza wiedzą kierownictwa, tak powiedział po posiedzeniu władz pisu rzecznik partii Rafał Bocheny. Posłowie, którzy przystąpili do inicjatywy byłego premiera muszą wybrać. Działalności w ramach Prawa i Sprawiedliwości nie da się pogodzić z działalnością w ramach nowo powstałego stowarzyszenia, ponieważ po tym jak to zostało przedstawione, Stawione, omówione, działalność tego stowarzyszenia jest po prostu sprzeczna jawnie z interesem naszego środowiska politycznego. Mateusz Morawiecki, pytany o stanowisko partii i o to, czy wobec postawionego ultimatum zrezygnuje ze stowarzyszenia, odpowiedział przecząco. Nie zrezygnuje. Stowarzyszenie zostało założone, a dokumenty podpisane oświadczył były premier. Podkreślił, że celem jego inicjatywy jest dotarcie do nowych wyborców o umiarkowanych poglądach. Podobnie o celu stowarzyszenia mówił w Polskim Radiu 24 Szymon Szynkowski-Welsenk, jeden z posłów, który wszedł w jego skład. Trzeba szukać formuł, które zainteresują osoby inne niż tylko te, które dzisiaj chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Członkowie stowarzyszenia zapewniają też, że Rozwój Plus nie jest zalążkiem nowej partii politycznej. Zapraszają osoby spoza PiSu i spoza polityki. Rosyjski szpieg w Wojskach Obrony Terytorialnej w Poznaniu.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 Podaje Gazeta Wyborcza, żołnierz został zatrzymany 30 marca. WOT służył od dwóch lat, wcześniej pełnił dobrowolną, zasadniczą służbę wojskową. Dziennik podaje, że żołnierz od lat prezentował w mediach prorosyjskie poglądy, ale nikt w wojsku nie zwrócił na to uwagi. To są aktualności jedynki. Są zarzuty dla czterech osób zatrzymanych w środę przez policjantów z Bystrzycy to, Kłodzkiej. To trzech mężczyzn i kobieta zostali ujęci w związku z bulwersującym nagraniem, które od kilku dni krąży w internecie. Widać na nim znęcanie się na tym młodym mężczyzną. Według nieoficjalnych doniesień Radia Wrocław, jednym z agresorów jest 26-latek, który w piątek został zastrzelony w Bystrzycy Kłodzkiej. Zarzut zabójstwa przedstawiono instruk instruktorowi strzelectwa, Borysowi B. Ten nie przyznał się do popełnienia zarzucanego czynu, wskazywał, że działał w warunkach obrony koniecznej. Chodzi o nagranie przedstawiające grupę osób, które brutalnie poniżają młodego mężczyznę. Film został opublikowany po piątkowej strzelaninie w Bystrzycy Kłodzkiej. Jednak jak mówi Paweł Noga z Dolnośląskiej Policji, do samego zdarzenia doszło rok temu. Osoby podejrzewane o udział w brutalnym zdarzeniu na terenie Bystrzycy Kłodzkiej usłyszały zarzuty m.in. zaczyny z artykułu 189 paragraf 1, czyli zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności naruszenia nietykalności cielesnej oraz udziału w pobiciu. Dodatkowo jedna z osób odpowiedz za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Na tym etapie policja nie informuje, czy zatrzymane osoby mają związek z piątkową strzelaniną. Mateusz Czmiel, Polskie Radio. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. Na start o piłkarskich ćwierćfinałach w Lidze Europy i w Conference League. W Lidze Europy pozostaje jeden Polak. Toma i jego Aston Villa, która znów pewnie wygrała z Bolonią. Tym razem 4 do 0. W Bolonii wciąż bez kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Odpadło FC Porto. Tydzień temu u siebie remis z Nottingham Forest. Wczoraj w Anglii porażka 0 do 1. Z polskiego tercetu w Porto przede wszystkim oczy na Jana Bednarka, który po ostrym wejściu dostał czerwoną kartkę już w ósmej minucie na drugą połowę z ławki wszedł Jakub Kiwior. Oskar Pietuszewski do pucharów nie był zgłoszony. Pierwszą półfinałową parę tworzą Forest i Aston Villa. Drugą Braga i Freiburg. W Conference League w półfinałach Szachtar Donieck zagra z Krystal Pala, i Vajekano ze Strasburgiem. Strasburgiem, który choć pierwszy mecz z Mainz przegrał dwoma golami, to wczoraj wygrał 4 do 0. Dodajmy w Strasburgu na ostatnich kilka minut wszedł Maxo Jedele. W kraju Warszawa i pożegnanie. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach spoczął Jacek Magiera, piłkarz, a potem ceniony szkoleniowiec, ostatnio drugi trener reprezentacji Polski. Jacka Magiera pożegnały tłumy, w tym koledzy z boiska. Mamy dowód tego, kim tak naprawdę Jacek był dla społeczności piłkarskiej, nie tylko, bo swoje przesłanie zostawił dla nas bycie uczciwym, bycie szlachetnym, bycie dobrym człowiekiem przede wszystkim, abstrahując od tego, że był świetnym szkoleniowcem. Opowiada Marek Saganowski. Przypomnijmy, Jacek Magiera zmarł nagle, tydzień temu miał 49 lat. Wracając na arenę zaglądamy na tenisowy turniej w Stuttgarcie, na którym ćwierćfinałową rywalkę poznała Iga Świątek. To Rosjanka Andriejewa, która pokonała Amerykankę Parks. Mecz Świątek Andriejewa dziś późnym popołudniem. Ze Stuttgartu jeszcze do Monachium, gdzie w ćwierćfinale Debla odpadli Jan Zieliński i Brytyjczyk Johnson. Na koniec jeszcze powołanie do szerokiej kadry polskich siatkarzy na sezon 2026. W 37-osobowym składzie niespodzianki. Nie ma m.in. kapitana Bartosza Kuruka czy Norberta Hubera i Łukasza Kaczmarka. Więcej o tym w sporcie po siódmej.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 Zachmurzenie na ogół będzie dziś małe i umiarkowane. Tylko na wschodzie i południu okresowo może wzrastać do dużego. Niewykluczone, że pojawi się tam przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wniesie od 11 stopni na Warmii i Suwalszczyźnie. Przez 15 w centrum, aż po 19 w zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowane, a ciśnienie rośnie. Na barometrach w Warszawie teraz 1007 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Na stawy kości Cere. Na dobrą prognozę pogody zaprosił sponsor. Firma ubezpieczeniowa Warta, oferująca ubezpieczenia upraw dla rolników. Klimat. W Sosnowcu, Kaliszu i Krotoszynie jakość powietrza jest zła. Poza tym w południowej połowie kraju umiarkowana i dobra, a w północnej dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi 7% energii elektrycznej, ale ten odsetek wzrasta. Od 11 do 17 zielone godziny. Prąd będzie wtedy najczystszy i najtańszy. Jedynka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 One less day from dying young, I see my life like a train on a one way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy. I can't lie, but every night I go to sleep's so a day that I survive. I'm not afraid of getting. For their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know, are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of giving Radio. Program pierwszy jest 15 minut po godzinie 6. Sygnały dnia. Piątek, 17 dzień kwietnia. 107 dzień roku do końca roku 258 dni. Słońce wzeszło o 5.35, zajdzie o 19.37. Dzień potrwa zatem 14 godzin i 3 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godziny i 44 minuty, a dłuższy od najkrótszego o 6 godzin i 21 minut. Imieniny obchodzą Anicet, Aniceta, Eliasz, Innocenty, Izydor, Izydora, Jakub, Józef, Katarzyna, Klara, Radociech, Robert, Roberta, Salwator, Stefan i Teodora. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. No mamy piątek, weekendu początek i to będzie wyjątkowy weekend, bo już jutro punkt kulminacyjny obchodów stulecia instytucji, której nazwa przynosi różne skojarzenia... Jedynka w szkole najbardziej, chyba najbardziej to, jedynka w szkole, jedynka w samochodzie, no to co, no to pierwszy bieg, tak, po prostu. Nie jedynka kojarzy się z audycją radiową, którą bardzo chętnie słucham. Sygnały dnia, no, lubię. Bardzo dobry wybór, szanowna pani, dobrze jest rozpocząć dzień z jedynką, dzień z sygnałami dnia w radiowej jedynce, które jutro stuknie setka, dokładnie o 17:00 i o tej godzinie koncert z udziałem gwiazd i pod kierownictwem Łukasza Luka Rostkowskiego. No Przed nami jest wielki koncert, epicka przygoda. Mamy nadzieję, że sprostamy temu ogromnemu wyzwaniu, jakim jest w Stolencie radia. Radio, radio to jest teatr wyobraźni i po godzinie piątej pytałem państwa, z czym państwu kojarzy się ten konkretnie dźwięk? No i tam było mnóstwo odpowiedzi, że może to liczydło, że może kartka papieru zgniatana, że może ognisko płonące w lesie, że może stukanie w klawiaturę. A tu się okazuje, że... że jest kostka Rubika, panie redaktorze. Ta, ta zagadka dźwiękowa No jest przekładana kostka Rubika. Uważam, że to jest układana niezbyt szybko kostka Rubika. W rzeczy samej dziś Międzynarodowy Dzień Kostki Rubika. Już za chwilę porozmawiamy z mistrzem Polski. No i moje treningi wyglądały tak, że codziennie po półtorej godziny spędzałem, żeby ułożyć 100, może 200 razy. Teraz ci rekordziści świata układają po 200-300 razy na dzień. No rekordziści potrzebują kilku sekund na ułożenie kostki Rubika, a tobie słuchaczu ile czasu to zajmuje? 22, 139, 22 02. 17 minut po godzinie 6, czyli że za godzinę na naszej antenie będzie trwała pierwsza rozmowa dnia z Katarzyną Kęcką, wiceminister zdrowia. Później w rozmowie dnia i Pejo z Konfederacji. Całe szczęście, szanowni państwo, że jest wydawca po drugiej stronie szyby, bo to zupełnie odwrotnie. Także e, pani minister, jeśli pani usłyszała, że pani będzie po 7.15, spokojnie można spać. Najpierw Bartłomiej Pejo, potem Katarzyna Kęcka. No, Daniel Wydrych, kłaniam się. widzimy co rano. że już bardzo do Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia 21 minut po godzinie 6. 1. To jest radio. I to są dźwięki, szanowni Państwo, jak to w, w radiu. Ten dźwięk wprawił niektórych. No, sprawił niemały problem niektórym po godzinie 5. Na pierwsze ucho to wzmija zieranie taśmy klejącej. To może być dźwięk przyrządzanej zupki chińskiej jeszcze w opakowaniu. Ja myślę, że to liczy dło że Że powiada pan. No, w wielu miejscach, szanowni państwo, w kawiarniach czy na ulicy dzisiaj będzie można spotkać się w wielu miejscach świata ludzi układających kostkę Rubika, bo właśnie o kostkę Rubika chodzi wszystko dlatego, że ma ona swoje święto w kalendarzu Światowy Dzień Kostki Rubika. Co ciekawe, w Polsce mamy kilku no, mistrzów, którzy układają się w zaledwie kilka sekund, tak. Najlepszym zajmuje to dosłownie kilka sekund. Jak się to im udaje, no ale i co nam daje zarówno ta kostka, jak i inne gry logiczne. Masz ze sobą kostkę Rubika. Możesz ją teraz ułożyć? Jest troszeczkę zimno, ale mam nadzieję, że około 10 sekund ułożę. Dzisiaj Hubert Firek również uczy układania kostki Rubika. Ja jestem mistrzem polski z 2022 roku. No i moje treningi wyglądały tak, że codziennie po półtorej godziny spędzałem, żeby ułożyć 100, może 200 razy. Teraz ci rekordziści świata układają po 200, 300 razy na dzień. To jest naprawdę lata i godziny treningów oraz też troszeczkę szczęścia. Ale o co tutaj chodzi? Jak układa się kostkę Rubika? To znaczy jak się tego w ogóle nauczyć? No bo to chyba nie polega na tym, że my 200 razy w ciągu dnia próbujemy tam to poprzesuwać na oślep, żeby w końcu trafić. No nie, ja, ja, ja. jest to określony schemat. Wszystko opiera się na tym, że na początek musimy ułożyć biały krzyż albo po prostu możemy zacząć od innej ścianki. Akurat zawsze wymieniamy białą, bo jest najbardziej taka kontrastująca z resztą kolorów. Następnie musimy ułożyć warstwę, czyli jedną ściankę i dalej nie układamy drugiej ścianki. Tak jak większości osób się wydaje, że układamy ścianka po ściance, tylko układamy warstwę po warstwie. Kostka Rubika ma trzy warstwy. Czyli trzy takie rzędy kolorów. Tak, dokładnie. Na początek mamy jedną trzecią ułożoną, bo mamy jedną warstwę, później dwie trzecie i na koniec ostatnia trzecia część. Kostka Rubika dzisiaj ma swoje święto, ale uwielbiamy wszelkiego rodzaju gry logiczne. W szachy grywam. Za dzieciaka grywałem w różnych mistrzostwach, takich amatorskich, szachowych. No i trochę mi została do tego smykałka. Może nie jestem wybitny, ale lubię sobie z rodziną, czy ze znajomymi sobie pograć. Czasem w formie tradycyjnej, a czasem przez online. Integruję z drugą osobą, ale też właśnie pomaga w takim analitycznym myśleniu przede wszystkim. Tak, uczy Przewidywania, uczy planowania, myślę, na kilka kroków dalej, ponieważ no, mimo wszystko gramy przeciwko komuś innemu, więc chcemy troszeczkę wejść do głowy tej osobie i po prostu wiedzieć, co możemy zrobić, żeby zablokować ruch tej osoby już w dalszych momentach gry. Ta gra uczy przede wszystkim takiego mądrego planowania i że każdy ruch waży. Marlena Ewa Kazoń, psychoterapeutka. Potwierdza, niektóre gry bardzo nas rozwijają. Są różnego rodzaju gry w karty. Myślę sobie o grze w wojnę, która uczy tylko i wyłącznie wygranej. Bazujemy wtedy na szczęściu, ponieważ ktoś nam rozda kartę i takie poczucie, że mamy szczęście albo nie mamy szczęścia i z tą grą no, nic nie zrobimy logicznego. To jest taka gra na odprężenie, natomiast na rozwój intelektualny tudzież logiczny to wybrałabym planszówki bądź kostkę Rubika bądź szachę. Budują naszą wyobraźnię, naszą strategię, naszą wytrwałość, determinację, waleczność. Dają cały czas taką opcję analitycznego myślenia która niezwykle w życiu jest przydatna, gdy ja zrobię ruch ten, co zadzieje się ze mną, co zadzieje się z przeciwnikiem. Bardzo pomaga zarówno w życiu osobistym, jak również i prywatnym i też zawodowym. Fajna jest też integracja, że na żywo można się spotkać ze znajomymi i coś fajnie porobić razem. W karty też, bo karty łatwo wziąć podróż i można w różne gry wtedy zagrać. W Jenge też wygrać, Też fajnie się układa te klocki. Trzeba uważać, żeby nie spadły. Ta kinestetyczna nasza część jest tutaj zaspokojona. Też zaspokajamy zmysł pod względem oczywiście potrzeby dotyku, potrzeby bycia w tej czynności. Jest to zupełnie czymś innym niż klikanie w martwy komputer. Kostka może być łatwiej i trudniej pomieszana. Oczywiście wszystko zależy od tego, kto nam to pomiesza. Jak nam pomiesza powiedzmy gdzieś tam rodzic, no to wiadomo, że ta kostka nie będzie tak profesjonalnie wymieszana jak przez specjalny algorytm, czyli zestaw ruchów, według którego podążają zawodnicy, żeby pomieszać kostkę. I na koniec musimy te wszystkie elementy dopasować, mamy kostkę ułożoną. No i w tej chwili tak się składa, że światowym rekordzistą w układaniu kostki Rubika jest dziewięciolatek z Gdańska, Teodor Zajder. W naszym studiu Bożej Prośniewski. Jak pan sądzi, ile czasu potrzebuje pan Teodor? Znaczy w ogóle ten wiek mnie e, zaskoczył, więc nie mogłem zebrać myśli. Mhm. E, no myślę, że minutę. Proszę pana, niecałe trzy sekundy. A panu? Dzień dobry, ułożenie kostki Rubika. No mi to tak zajmuje ze dwie minuty, może trzy, a układam ją tak, że rozbieram ją na części i składam, o ile dają się wyjmować. Czyli tak jak wielu z To jest z nas... mój sposób na układanie kostki Rubika. Błażej jest w naszym studiu, Paweł Zieliński. Dzień, Dzień dobry. Pytałem naszych słuchaczy, z czym im się kojarzy ten dźwięk. Teraz już wiem, że to jest dźwięk kostki Rubika, ten, ale słuchajcie, on przynosi naprawdę przeróżne skojarzenia. Mnie, panie Danielu, ten dźwięk to się kojarzy z takim starym zamkiem, ocieranym, takim kluczem starym, takim ciężkie drzwi, co się przekręca, one są w kościołach i tak dalej. No jest coś na rzeczy rzeczywiście. bo było... mi się tak? kojarzy to z próbą otwarcia zamka na kod, jak się przesuwa te cyferki, sposób, żeby otworzyć na przykład musia. walizkę. To, to słuchajcie, jeszcze... z tym jest otwarcie małego sejfu. Ale myślę, że ta ostatnia odpowiedź naszego słuchacza wszystkim przypadnie do gustu. Ten dźwięk to niewątpliwie sznupająca ręka żony po pustym opakowaniu czekoladek, szukająca jeszcze ostatniej pomadeczki z orzeszkiem. A dlaczego A to do żony żony? od razu, no Taka, właśnie, tak, to, to, to zawsze tak jest. No właśnie, to żona, żona zjadła. Znaczy, żona szuka, bo mąż przed chwilą... Jak się zjedza, trzeba wyrzucić opakowanie, no, żeby dobrze. ukryć narzędzia zbrodni. Szanowni Państwo, panowie są już w naszym studiu, czyli tak, Paweł za chwilę i skrót najważniejszych informacji na blaże. Ja też słucham. mam ważne informacje no, i ciekawe, i dobre. Mianowicie, ja się, że się A, to są te najważniejsze zmiany w 800, i to o. dobre zmiany. Niestety nie chodzi o wysokość tego oświadczenia, ale o sposób w tym, jak o to świadczenie będziemy aplikować już od przyszłego roku, no bo obecnie jest. Redaktora tak. Zielińskiego potencjalnie może to zainteresować. Chociaż no szczęśliwie no dobrze, wszystko wskazuje na to, że ten obowiązek, który dziś mają rodzice redaktora ominie, bowiem, mhm. przypomnijmy, teraz jest tak, że na każdy nowy okres oświadczeniowy musimy złożyć wniosek. Taki no tak. wniosek składamy do 30 kwietnia, więc te osoby, które jeszcze się tego nie zrobiły, tak, powinny to zrobić. Mhm. Jeśli zapomnimy, no to wtedy mamy przerwaną ciągłość wypłat tego oświadczenia, ale to ma się zmienić, bo rząd chce, aby to świadczenie było odnawiane automatycznie, a zatem będziemy składać taki wniosek tylko raz tuż po urodzeniu dziecka, a potem automatycznie ZUS będzie nam to prawo do tego świadczenia odnawiał, co wydaje Ziem, się tak dosyć... nie było od początku. No przeczytam. właśnie, logiczne i sensowne, bo skoro jako prawo do świadczenia kiedyś 500, teraz 800 plus mamy niejako z urodzenia do 18 roku życia. To po co co roku składać to, e, ten wniosek? To ma się zmienić. Oczywiście e, tu będą pewne wyjątki w sytuacjach, kiedy sytuacja rodzinna się ulegnie zmianie. Myślę tutaj o rozwodzie, wyjeździe zagranicznym, bądź też zmianie opiekuna. Wtedy będzie trzeba taki nowy wniosek do ZUS złożyć. Natomiast co do zasady, dla większości rodziców i opiekunów będzie tak, że będą mogli zapomnieć o tym, składając wniosek tylko podczas narodzin dziecka, czy też po narodzinach dziecka. Życie pisze różne scenariusze po rozwodzie, kto pobiera wówczas, kto otrzymuje, ten kto ma prawo do opieki, rozumiem. To pewnie jest kwestia uzgodnienia mhm. między rodzicami. Zazwyczaj jest tak, że ten rodzic, który ma większościową opiekę nad dzieckiem, pobiera świadczenie, no ale to już jest kwestia, jak się zdaje, umówienia między rodzicami. Błażej Prośniewski, dzięki. 6.30. w aktualności, Paweł Zieliński. Porozumienia o zawieszeniu broni między Libanem a Izraelem wisi na włosku. Obie strony mają naruszać warunki rozejmu. Planujemy w najbliższym czasie spotkanie Benjamin Netanyahu z prezydentem Libanu. A w ten weekend spotkanie amerykańsko-irańskie. PiS grozi konsekwencjami posłom, którzy współtworzą stowarzyszenie Rozwój Plus, to inicjatywa byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Działalności w ramach Prawa i Sprawiedliwości nie da się pogodzić z działalnością w ramach nowo powstałego stowarzyszenia. Ci, którzy przystąpili do tej inicjatywy uważają inaczej. Trzeba szukać formuł, które zainteresują osoby inne niż tylko te, które dzisiaj chcą głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Rosyjski szpieg w Wojskach Obrony Terytorialnej w Poznaniu. Podejrzany został zatrzymany przez ABW. Zatrzymany posiadał podstawowe upoważnienie do informacji niejawnych. Żołnierz został już wydalony ze służby. Wygrana tisy na Węgrzech to szansa na poprawę polsko-węgierskich stosunków, tak uważa były prezydent Bronisław Komorowski. W, radio, w radiowej jedynce przypominał, że Viktor Orban prowadził często politykę przeciwko naszym interesom. Zarówno blokowali pieniądze dla Polski, na polską armię, pieniądze na wojnę obronną Ukrainy. Dar młodzieży wyruszył z Gdyńskiego Portu w rejs do Stanów Zjednoczonych. Głównym punktem będzie parada żaglowców zaplanowana na 4 lipca w dniu amerykańskiego Święta Niepodległości na pokładzie. Między innymi studenci Uniwersytetu Morskiego. To jest rejs, który promuje polskie żagle, polską gospodarkę morską, polskie umiejętności. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o siódmej. Pogoda. No przed chwilą mówiliśmy o świadczeniu 500+, teraz dowiemy, że to jest 800+, no i każdy kolejny nowy twór ma plus. Na plus, proszę Że To pana. jest na plus zmiana? Jak to się nazywa? Rozwój, Rozwój pro... plus? Proszę Rozwój pana, plus, to jest a ci, a ci od Polski 2050, co tam stworzyli centrum, to nie jest centrum plus, tylko centrum. Wszystko przed nimi, proszę pana, bo partii jeszcze nie zarejestrowali. Na razie Czyli... z klubem i stowarzyszeniem. Kto wie, kto Może wie, centrum plus. Może być plus. Może być plus. Szanowni państwo, w wielu miejscach jest plus, ale jakieś, jakieś nocne przymrozki były, to może być minus, nie? Może było zimno, ale jest... jak ciepło dziś będzie? Proszę pana, 20 Stopni, no, no, 20 stopni no Paweł Zieliński, U nas dzięki. też będzie ciepło. Tak, a ile? A proszę pana, 13-15. A wszystko z głowy. A ile będzie na przykład na zachodzie? No, no na zachodzie 19-20. No tak jak mówię, no tak. Najchłodniej jak zawsze na a... szczyźnie troszkę na Warmii. I całe szczęście troszkę pokropi, takie przyrodne opady deszczu we wschodniej połowie i na południu. Jest taka szansa. Ten też jest potrzebny. Jest taka szansa, że Paweł pojawi się wspólnie z Izą. Myślę, godzinie. że nawet bardzo dusza. <głosy> <głosy> okazuję, że byłaby szansa, gdyby się nie pojawił, że już się nie pojawi. No, ale głos już naprawdę w świetnej formie jest Pan, także cieszę się. Do, do Pana mi jeszcze trochę brakuje, ale... No, ale dobrze. Do usłyszenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia. Tak jak, jak powiedział redaktor Zieliński, nawet 19, no miejscami może i 20 stopni pokażą termometry, to w zachodniej części kraju. Najchłodniej dziś na Warmii i Suwalszczyźnie, tam stopni 11 w tym najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie na ogół małe, umiarkowane, czyli jest szansa na e, spore ilości słońca, tylko na wschodzie i na południu, tak jak mówiłem, tych chmur może być więcej i deszcz przelotny, ale jakże bardzo potrzebny. Ciśnienie w górę, Chociaż mam wrażenie, że ono w ciągu ostatnich trzech dni to o tej porze jest y, identyczna wartość na barometrach w Warszawie. 1007 hektopaskali. To jest polski Radio, program pierwszy. To są sygnały dnia 6.34. Sprawdźmy, co wydarzyło się. 17 kwietnia, kalendarz jedynki. Kopania, haczność, na ramie, ha! stoimy, Tutaj, W tym miejscu uświęconym historią w Warszawie, aby pożegnać wszystkich, którzy zginęli w katastrofie koło Smoleńska. W 2010 roku w Warszawie odbyły się uroczystości pożegnalne ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Zwycięstwa dopingują, a pan Tadeusz Pietrzykowski stosował pewną zasadę w życiu. Być to być najlepszym. Zresztą po wojnie, kiedy został nauczycielem, właśnie takie hasło wywiesił na sali gimnastycznej. W 1991 roku. Zmarł Tadeusz Pietrzykowski, pięściarz, trener, nauczyciel wychowania fizycznego, żołnierz Wojska Polskiego, jeden z pierwszych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Aby przeżyć, brał udział w obozowych walkach bokserskich organizowanych przez Niemców. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. W 1989 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie ponownie zarejestrował NSZZ Solidarność. To był rok 1938 czy 1939? 1938. Ja zacząłem wtedy występować. Pierwszym występem to był w komedii muzycznej Jasiu Rutereju. Na, w następnym programie w Serylku yy, śpiewałem mój ten sławny przebój w Ogródku Weldorado. W Ogródku Weldorado, gdy żony spaciekły. w i Majkowie zbierają się panowie. W 1981 roku zmarł Ludwik Sempoliński. Polski aktor, reżyser, piosenkarz i Pedagog. Stany Zjednoczone znajdują się obecnie w niezwykle trudnej i kłopotliwej sytuacji. Pomimo energicznych zaprzeczeń co do udziału Ameryki w inwazji na Kubę, opinia publiczna za granicą, a w szczególności w krajach Ameryki Łacińskiej, jest przekonana, że to właśnie Stany Zjednoczone zorganizowały lądowanie rebeliantów. W 1961 roku w kubańskiej Zatoce Świń rozpoczęła się nieudana inwazja wspieranych przez amerykański wywiad uchodźców kubańskich. W 1955 roku urodził się Jan Borysewicz, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i współzałożyciel zespołu Lady Punk. O, o, o, o, wydarzyło się 17 kwietnia, to dzisiaj, jutro, 18 kwietnia, czyli jutro stuknie nam setka, setka polskiego radia programu pierwszego, no i z tej okazji w poniedziałek ruszyliśmy w urodzinową trasę, jak państwo poni pamiętają, poniedziałek to był dworzec centralny w Warszawie, no i specjalne wydanie sygnałów dnia, później we wtorek, cztery pory roku z Kasprowego, w środę, w samo południe, między innymi z Wieży Mariackiej, no i wczoraj, w czwartek, specjalne wydanie Ekspresu Jedynki, prosto z Sopotu. Niech Kamil poczeka chwilę. Aha. Kamil, za chwilę zadzwonię, bo pani e, z radia e, jedynki akurat chce ze mną rozmawiać. Ale powiem tylko tyle, że o 16.00 dzisiaj się spotykamy na molo. I IG powiadam. Na razie pa. Koleżanka mi powiedziała, że pani jest słuchaczką jedynki, jest. więc to dla pani z okazji jest. naszych uroczyn. Bardzo dziękuję. Serdecznie się bardzo cieszę. Proszę. Bardzo się cieszę, że widzę panią. To jest moje radio. To proszę słuchać bardzo nas dziękuję. dalej. Bardzo mi miło Dzięki. poznać słuchaczkę, która przyszła jako pierwsza dzisiaj. pani ma na imię? Alicja. Bardzo mi miło Karolina Rożej. Tutaj widzę, że podglądają, panie, tak. jak wygląda taka audycja na żywo. Tak, bardzo fajnie. Podglądamy, bo kiedyś pracowałam w radio jako studentka, więc dlatego tak sobie tutaj podglądam, co tu jest nowego. 10 minut po godzinie 17, dzień dobry. Dzisiaj państwu mówimy w jedynkowej popołudniowce z naszego plenerowego studia z widokiem na sopockie Molo. Cześć, ile ty masz lat? 17. Jak masz na imię? Antek. Czego 17-latek latce może życzyć? Na pewno trzeba życzyć długich, dobrych audycji. Żeby radio się trzymało, żeby w aucie się dobrze słuchało, dobrej muzyki, dobrych wywiadów z ludźmi. Nie wiem, czego jeszcze można życzyć. Wspaniałych słuchaczy. Wspaniałych słuchaczy przede wszystkim. Dziewczyny, słyszałam, że wy napisałyście specjalnie wiersz z okazji Stulecia Jedynki. Tak. A przeczytacie? Kiedy słyszymy Jedynkę, robimy fajniutką minkę, Bo w Eter dziś z Sopotu gratka przyjechała nam stuletnia jubilatka. To wasz wiersz był? Tak. Słuchajcie, ja się tak... Wzruszyłam, że się prawie, że popłakałam. To było tak piękne. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jesteście super. Dobra, robimy ładne zdjęcie, tak? Z tej okazji życzę całemu zespołowi radia wszystkiego najlepszego, zdrówka i życzę, żeby następne 100 lat przetrwaliście w tym samym składzie. Także jeszcze 100 lat, 100 lat, niech żyją 200 lat! Przepraszam, to się wytnie, dobra? 200 lat, 200 lat, 200 lat, niech żyją, żyją nam. Niech żyją. Na, bo je, jeżeli zaczynamy jazdę, to trzeba najpierw rzucić jedynkę. A kto? Radiowa jedynka. Dziś kolejny przystanek na naszej urodzinowej trasie. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i folder ulubione. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski zapraszają od 14, ale zapraszają także o godzinie 18. Gwiazda z Biuru jedynki. To jest taka audycja specjalna. Ikony lat 90. razem na jednej scenie. Proszę posłuchać i Urszula, i Natalia Kukulska, i Kasia Stankiewicz, i Reni Jusis, i... Renata Przemek. To będą takie zupełnie nowe wersje przebojów. Na przykład tego... Babę zesłał Bóg, raz to wyszedł taki coś. Babę zesłał Bóg, coś innego przecież mógł. Żeby dobrze zrobić Wam, żeby dobrze zrobić Wam. Babę zesłał Pan. Bóg też chłopem jest, świadczy o tym jego gest. Renata Przemek, także Natalia Kokulska, Kasia Stankiewicz, Reniusis Urszula i Bartek Wąsik, genialny pianista, zabiorą państwa w słowno-muzyczną podróż do czasów, w których to radio lansowało przeboje, a piosenki trwały trochę dłużej niż 3 minuty. Polskie radio jedynka. I to będzie wyjątkowy weekend przed nami urodzinowy. Niektórzy y, mają już plany, na przykład koncert radiowej jedynki. Uwaga, uwaga, będę miał dla Państwa zaproszenia na ten wyjątkowy jutrzejszy koncert o godzinie 17. To proszę nas słuchać po godzinie 7.30. Jeśli ktoś ma inne plany, na przykład krótki wypast za miasto, city break, albo szybki reset nad wodą. Są tacy? No rzeczywiście, są tacy, bo Polacy coraz chętniej korzystają z takich okazji. Choć jeszcze kilka lat temu to był raczej luksus. Dziś dla wielu to jest po prostu sposób na odpoczynek na ładowanie baterii. Izabela Kostyszyn. Polacy pokochali krótkie, najczęściej weekendowe wyjazdy, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Polacy coraz chętniej planują dwutrzydniowe wypady, traktując je jako szybki sposób na regenerację bez konieczności długiego urlopu. Zrobiło się ciepło i wiele osób już planuje. Liczy się szybki dojazd, rozsądna cena i możliwość oderwania się od codzienności. Koło środy wyjeżdżam na Lubelszczyznę. I co będzie pan tam oglądał? Jeździł rowerem po lasach to... Mój sport, moje hobby. Zas zaczął się już sezon, więc korzystam pełną parą. W ten weekend planujemy wyjechać na Mazurę, do pensjonatu, ponieważ wieczory jeszcze są za zimne. Żeby przebywać już pod namiotem na polu namiotowym. Majówka dopiero. A dokąd pan wyjeżdża w majówkę? Do Trójmiasta. Co będzie pan tam oglądał? Co będzie pan tam robił? W sumie nie wiem. Nie będziemy nic planować, jeszcze spontanicznie i raczej aktywnie. Weekendowe podróże to znak zmieniającego się stylu życia. Coraz więcej osób traktuje je jako coś naturalnego, a nie wyjątkowo wydatek. Tym bardziej, że oferta w Polsce jest tak zróżnicowana, że każdy może znaleźć wyjazd na swoje możliwości. Tak jak dla mnie, dla czteroosobowej rodziny, no to mieścimy się w granicach 1200-1400 zł. To jest koszt umiarkowany. Ostatnie pokazały się badania, analizy Travelista, które pokazują, że można taką ofertę pobytową nad Polskim Morzem znaleźć od 200 do 450 zł. Mówi Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Podobnie jest miastach, ale także w górach. W górach też możemy znaleźć ofertę o 200 zł, ale ona może być też wyższa, nawet do 700 zł za dobę hotelową. Ci, których nie stać na hotele, mogą skorzystać na przykład z oferty gospodarstw agroturystycznych. Ta oferta gospodarstw agroturystycznych jest bardzo duża. A dokąd wyjeżdżamy najchętniej? Sopot, Kraków, Mazury czy górskie miejscowości to kierunki, które od lat nie wychodzą z mody. Ale pojawiają się też nowe trendy i mniej oczywiste wybory. Wyjazdy tematyczne. Wellness, kulinarne, aktywne. Kierunki blisko natury i mniej zatłoczone. Można więc powiedzieć, że rynek się nie tyle zmienia, co rozszerza. Klasyka pozostaje, ale ale rośnie liczba alternatyw. Można więc jechać do mniejszych miast radzi Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. Chociażby Lublin, jedno z najstarszych polskich miast, pięknych miast, które posiada wiele zabytków. Opole znajduje się tam certyfikowany przez pod produkt turystyczny, jest to Muzeum polskie Piosenki, ale też Przemyśl, Szczecin. To są miasta, które warto odwiedzić na właśnie taki wyjazd weekendowy. Od miejskiego zgiełku odpoczniemy natomiast w Bieszczadach czy na Podkarpaciu, Ciekawą ofertę posiada również region śląski. Zarówno do wypoczynku w miastach, jak również do wypoczynku na szlakach turystycznych. Jednym ze szlaków istotnych jest szlak zabytków techniki województwa śląskiego, czy też szlak Orlich Gniazd. Możemy również, będąc na Śląsku, Skosztować świetnej kuchni śląskiej, specyficznej kuchni śląskiej na szlaku śląskich smaków. Jedno jest pewne, Polacy podróżują częściej, krócej i planują z coraz większym wyprzedzeniem. A wiosna to dla branży turystycznej dopiero początek intensywnego sezonu. Ciekaw jestem, co państwo proponują na taki weekendowy wypad. Jest takie określenie, niektórzy zanim nie przypadają City Break. Co państwo polecają na taki weekendowy wypad? Sopot? Kraków? Kazimierz? A może... A może, może... Program pierwszy i sygnały dnia za 12 minut godzina 7.22 139 22 02. Jutro bardzo, bardzo ważny dzień, nie tylko urodziny jedynki naszej kochanej, ale jutro jest dzień doceniania męża i taki apel do żon, drogie żony, jutro piękna pogoda, sobota, może coś lepszego niż szwedzki sklep i skręcanie mebli albo wywieźć to na przok. Doceńmy mężów, tak bardzo się starają. Jeśli chodzi o szwedzki, to ja wolę stół niż sklep. No okej, okay, ale z drugiej strony, jak mąż może się bardziej poczuć doceniony, mm -hmm. jak żona ufa, że on ten membel złoży tak. i on będzie w porządku? Mm -hmm. A to jest dobra propozycja. Najpierw szwedzki sklep, ewentualnie, a potem mąż zabierze małżonkę na koncert radiowej jedynki. Szanowni Państwo, w kolejnej godzinie po godzinie siódmej będziemy mieć zaproszenia na ten wyjątkowy jutrzejszy koncert. Dzień dobry, panu raz jeszcze. Dzień dobry, Grzegorz Rzesiński, WP.pl. Z czym pan do nas przychodzi? Przychodzę i z gazetami i z internetem. To wszystko się udało. I z, udało słychać. się ten internet też tak, wziął tak ze sobą? Przyciągnąć w wiaderku. Uh -huh. yy, co w gazetach? W gazetach to na przykład yy, weekendowe wydanie dziennika Gazety Prawnej. Gdzie jest artykuł AI? Jest rzecz pospolita, która pisze o tym, że Ministerstwo Rodziny i Pracy szykuje ustawę o luce płacowej. Yy, no i rekomendacja Rady Rzeczpospolitej to jest taka, żeby troszkę odsunąć ją w czasie, a konkretnie do 2028 roku. W Gazecie Polskiej o Kłocku kolejny artykuł, a z kolei w Gazecie Wyborczej o przesileniu w PiS. Wczoraj wieczorem widzieliśmy apogeum przesilenia chyba, a chyba, że kolejne apogeum przed nami. To się Rozwój Plus nazywa, tak? Będziemy, będziemy. No właśnie nazywa się, czy, znaczy tak się ma nazywać, mhm. ale Wczoraj zdaje się dużo zrobiono, duże władze PiSu zrobiły, żeby tak się nie nazywało. Sytuacja była ciekawa bardzo, bo nie wiem czy państwo wiedzą, ale był prezydent Komitetu Politycznego PiSu, na którym rozmawiano o tym stowarzyszeniu prezes, premier Morawiecki pojechał na wywiad do jednej z telewizji prawicowych. W tym momencie, jak on pojechał, to zostało przyjęte stanowisko, że kto jest w stowarzyszeniu, ten naraża się na wykreślenie członkostwa w pisie, Tak jakoś szybko się potoczyło. Ale jest też internet. Mogę jeszcze szybko? Ja to szybko. Szybko. W wirtualnej Polsce kontynuacja materiałów o senatorze Tomaszu Lęcu i o tym, jak jeden ze szpitali opatrywał jego krewnego. W Onecie ciekawy artykuł o tym, że pracownicy ambasady A, bo, USA nie szyfrują... dlatego, że w ogóle nie było kolejki. No właśnie. Tak pan przekonuje. No bo nie widział kolejki. Eee, natomiast pr pracownicy ambasady USA nie szyfrują swoich informacji to na onecie, a na interiorekordowych rekordowych wyłączeniach woza. Jedynka polskie radio. A kto będzie gościem o 7.15? Bartłomiej pejo, konfederacja wiceprezes nowej nadziei. Jeśli chodzi o Lukę Płacową, to pan mówił Ja wolę Luka, Luka Rostkowskiego Polecam no jutro, zapraszamy Tak, o 17:00 Będą zaproszenia Dnia za sześć minut, godzina siódma. Polskie radio. Jedynka. Autopromocja.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 Pełnimy audycje i historyczne momenty. Opowiemy, jak to się robi oraz jak się robiło i będziemy się zastanawiać, jak będzie wyglądać Jedynka przyszłości. Odrodzona Nieznana w sobotę po 16. Zapraszam, Grzegorz Kalinowski. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Marian, hmm? a gdzie mogę kupić Na ten... mediaexpert.pl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 Patryk Bedliński, zapraszam. Śmiertelny wypadek wydarzył się na S11 w okolicach Poznania. Między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica Nauto osobowe uderzyło w bariery, w wyniku czego niestety życie straciła jedna osoba. Zablokowany jest prawy pas S11 w kierunku Wrocławia. Na S3 też problemy o poranku. Te pojawiły się między węzłami Głogów Południe i Polkowice Północ. Na kilometrze 254 zdarzyły się trzy samochody osobowe. Skutek to blokada prawego pasa w kierunku na A4 problemy w Śląskiem, między węzłami Gliwice, Sośnica i Zabrze Południe na trasie do Wrocławia. To właśnie w tym kierunku zablokowany jest lewy pas w wyniku zderzenia pojazdu ciężarowego i samochodu osobowego. A problemy napotkamy na 319 kilometrze autostrady A4. Ruch jest wzmożony między innymi na trasie między Podwarpiem a Sosnowcem w okolicach Będzina, czyli na krajowej 86. Ruch zwalnia także na dojeździe do Krakowa przez Skawinę na obwodnicę Skawiny, a to droga 44. Również ulica Krakowska w Skawinie zwalnia w kierunku Krakowa. Zwalniamy również na wjeździe do stolicy Małopolski za kopianką przez Gaj, czyli na końcowym odcinku trasy. Między Chmielnikiem a Kielcami spowolnienie w Morawicy na 73. W Warszawie wzmożony ruch na 8 w kierunku Łodzi. Między Głębocką a Łabiszyńską spowolnienia się zaczynają, a kończą się w okolicach Marymontu. Ruch zwalnia na siódemce w Młocinach na wjeździe od północy do Warszawy i po drugiej stronie Wisły na Modlińskiej na wjeździe od północy, w tym przypadku od Jabłonny. Na trasie do Gdańska od południa na drodze wojewódzkiej 222 też wolniej. To jest trasa z Kleszczewa do Gdańska, między innymi przez Arciszewo i przez Straszyn.